Drugi Koryntian, rozdział dwunasty. Chlubić się nie jest mi rzeczą pożyteczną. Przejdę więc do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem nie wiem. Bóg wie, zachwycony był aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem nie wiem. Bóg wie, że był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których się człowiekowi nie godzi mówić. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko z niemocy swoich. Albowiem, jeśli bym się chciał chlubić, nie będę głupim, bo prawdę powiem, ale wstrzymuję się, aby kto nie myślał o mnie na to, co widzi we mnie, albo słyszy ode mnie. I żebym się z nadzwyczajności objawień nader nie wynosił, dany jest kolec memu ciału, posłannik szatana, aby Mię policzkował, bym się nadmiarę nie wynosił. Trzykroć prosiłem Pana o to, żeby odstąpił ode mnie, ale mi rzekł, dosyć Ci na łasce mojej, albowiem moc moja wykonuje się w słabości. Dlatego też bardzo chętnie będę się raczej chlubił z niemocy swoich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego znajduję upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jestem głupim, chlubiąc się, ale wy mnie do tego przymusiliście, bo ja od was miałem być chwalony, ponieważ w niczym nie pozostałem za tymi bardzo wielkimi apostołami, chociaż jestem niczym. Znamiona ukazujące godność apostoła wystąpiły ze wszelką cierpliwością między wami, w znakach i w cudach i w mocach. Bo cóż jest, w czym byście niżej stali od innych zborów, Chyba tylko w tym, że sam nie byłem dla was ciężarem. Przebaczcie mi tę krzywdę. Oto po raz trzeci gotów jestem przyjść do was i nie będę wam ciężarem, albowiem nie szukam tego, co jest wasze, ale was samych. Nie dzieci bowiem winny skarby gromadzić dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Lecz ja bardzo chętnie nakład poniosę i samego siebie poświęcę za dusze wasze, chociaż im więcej was miłuję, tym mniej przez was miłowany jestem. Ale niech tak będzie. Ja was nie obciążyłem, tylko przebiegłym będąc podstępem zdobyłem was. Czy wykorzystałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem? Uprosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy Tytus was w czymś wyzyskał? Czy nie w jednym duchu postępowaliśmy, nie jednymi śladami chodziliśmy? Czy znowu myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed obliczem Bożym w Chrystusie mówimy, a wszystko najmilsi ku waszemu zbudowaniu, bo się boję, bym przyszedłszy nie znalazł was takimi, jakimi nie chcę, żebym i ja nie był znaleziony przez was takim, jakim nie chcecie. By między wami nie było swarów, zazdrości, gniewów, zwad, obmów, szemrania, pychy i zamieszek. Aby znowu, gdy przyjdę, nie poniżył mnie Bóg mój u Was i bym nie ubolewał nad tymi, którzy przedtem zgrzeszyli i nie objawili żalu za nieczystość i za cudzołóstwo i za rozpustę, których się dopuszczali.